O tym się mówi. Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest Ksiądz Adam Przewózki, proboszcz i kustosz Sanktuarium. Bardzo słabo słyszę. Halo, halo. Teraz Jestem. lepiej. Tak, tak. Więc ja już przedstawiam Księdza. Ksiądz Adam Przewózki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Królowej Podola i Wołynia w Latyczowie na Ukrainie. Serdecznie witam Księdza. Szczęść Boże. Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Latyczowska. Na wieki wieków. Proszę księdza, jaka jest obecnie sytuacja w tym rejonie, gdzie ksiądz przebywa? No jaka jest sytuacja? Wszystko jest pod kontrolą, proszę pana. Tu jest gromada mądrych, mocnych ludzi. Ja jestem z nimi i no my jesteśmy przy takiej głównej, właściwie jedynej już w tej chwili trasie dużej międzynarodowego znaczenia łączącej wschód-zachód. z Dlatego, że druga droga bardziej na północ od nas, tam przez Żytomierz na Kijów od Lwowa została zniszczona, zerwany most jest nieprzejezdna, nie, nie, nie a druga rzecz Kiniów cały czas jest zbombardowany, jest oblegany. Yy, jeszcze dodatkowe niebezpieczeństwo. Wczoraj późnym wieczorem tutaj się dowiedziałem, że bardzo dużo plącze się tam żołnierzy rosyjskich, dezerterów, którzy po prostu wycofują się z tej wojny, ale ludzie się nie boją, karmią ich, mają kontakt z nimi, więc tamta strona jest raczej bardziej w ogniu. U nas jest spokój, jeśli chodzi o jakieś takie działania wojenne. Zakończyły się też te niekończące się sznury samochodów, ludzi, którzy uciekali ze wschodu. Największe nasilenie było w czwartek, piątek, sobota, niedziela. Wczoraj jakby to już troszkę przygasło, no, żeby się przemknąć przez gardło naszego miasta no to przed miastem stały kolejki ponad 20 km, dwa rzędy samochodów, więc można sobie wyobrazić, ile trzeba było oczekiwać. To wszystko właściwie już się przesunęło i, i stoi na granicy, albo gdzieś tam yy, na Rumunię, czy, czy, czy w stronę tutaj. Yy, wielu może pojechało, aby przeczekać i będą wracać, Różne są jakby takie sytuacje i plany tych ludzi. Większość nie ma planu. Ja znam troszkę temat, bo, bo tutaj przyjmuję na nocleg i każdego dnia tutaj jakaś grupa u mnie nocowała tak zwanego tranzytu. Rano pojechali dalej. W tej chwili ostatni się zbierają. Yy, działania wojenne jakby jakby po tym pierwszym uderzeniu w nocy, kiedy tutaj wkoło było słychać obstrzał lotnisk pobliskich, yy, jakby ich tutaj bezpośrednio nie widać. Natomiast no, miasto i tutaj ludzie i całe środowiska wiejskie są przygotowani i są w mocy nawet na odparcie, jeśli ta wojna będzie szła tutaj. Więc bardzo mocno zorganizowały się różne grupy wolontariuszy. Taka miejscowa, terytorialna obrona. No i, i są to służby tak zorganizowane, że ja, że tak powiem, nigdy nie czułem się tutaj w Latyczowie, w tym moim ogromnym obiekcie, sanktuarium, tak bezpiecznie jak teraz. Wyłączamy światło na noc. Front on zawsze był poświetlany więc więc teraz tego nie podświetlam. Jest cisza, ale, ale mysz się nie przemknie, kiedy jest godzina policyjna. W niedzielę wracając, już daję panu głos, wracając z kaplicy dojazdowej, pojechałem na barykadę na granicy województwa Chmielnickiego i Winnickiego. To jest tam dwadzieścia parę kilometrów od nas. Więc jak zobaczyłem, jak jest droga kontrolowana, no to Pan Bóg łaskaw i mistrzostwo świata. Yy, ludzie w niedzielę właśnie wracając z kaplicy, to może dwóch na dziesięciu mężczyzn, których spotykałem na ulicach, tylko byli bez karabinów. Wszystko to jest uzbrojone i duch jest no, przemocny. Współpraca wzajemna i, i, i ja tu między nimi. No. Yy, Proszę za... Widać spokój, a jednocześnie determinację. Tak, przynajmniej z Polski w przekazach medialnych. Ksiądz tutaj potwierdza, że jest naprawdę duża mobilizacja. A chciałem zapytać, jak z zaopatrzeniem, z takimi codziennymi sprawami, jak sobie tutaj radzicie? Proszę pana, Ukraina sobie radzi całkiem dobrze. Cała ta wojna właśnie idzie o to, że tu jest ziemia, tu jest z czego żyć. Wystarczy tylko ręce zapuścić do pracy. Także o te jakieś tam formy y, pomocy z Polski, wszystko to jest bardzo potrzebne, ale ja wzywam wszystkich do spokoju, bez paniki. Nie ma powodu, żeby zawalać gdzieś tam sale gimnastyczne, jakieś tam pomieszczenia y, w budynkach administracji jakimiś tam produktami, bo potem będzie problem, co z tym zrobić. W tej chwili nie ma jeszcze takiej potrzeby. Trzeba przyjmować ludzi, którzy przybywają do Polski. Trzeba im pomóc. Niestety sprawa jest przegrana na starcie, bo połowie z nich nie wiadomo jak pomóc, bo oni sami nie wiedzą czego chcą. Bo oni sami nie wiedzą czego chcą. Ja mogę pokazać całe jakieś takie spektrum tych, którzy uciekają. Więc, więc przepiękni ludzie, niektórzy... Wczoraj właśnie przyjechała grupa wieczorem tutaj do mnie. Tylko skorzystać z toalety, kawalkada, pięciu busów. Jechali mimo, mimo, mimo komendanckiej, czyli policyjnej godziny. Chłopcy z Kosowa, to jest w Karpatach, zorganizowali się wolontariusze z inicjatywy kościoła. I po Facebooku tylko napisał taki Andrzej, że potrzeba kilku samochodów, żeby pojechać z Kijowa zabrać kobiety z dziećmi. No i oni pojechali i wczoraj wracali i w tamtą stronę jadąc do mnie wstąpili na chwilę i wczoraj przyjechali z tymi ludźmi. Więc słuchajcie, przepiękni ludzie, właśnie prawdziwi, których wojna okaleczyła. Dzieci, kobiety, mężczyźni zostali i bronią miasta. Natomiast to towarzystwo, które uciekało w poprzednie dni i które w tej chwili stoi na granicy, w wypasionych jeepach, jak tu mi w sobotę Kijów zjechał na nocleg, to ja na oczy nie widziałem takich Mitsubishi i nie wiedziałem, że takie są. No i z każdego wywala się, prawda, najpierw sobaka wielki, potem z pretensjami ludzie często i to jest taki klimat, więc my musimy być mądrzy. Panika w Polsce jest cztery razy większa niż tutaj i niepotrzebnie. I żebyśmy głowy i trzeźwego rozumu w tym wszystkim nie stracili. Najpiękniejsi, którzy byli u mnie wczoraj rano odjechali, to jest Uzbek Omar z rodziną, który przyjechał, muzułmanin z żoną, z czwórką dzieci, wyszli z samochodu. To był pierwszy samochód, z którego dzieci, kiedy wyszły, nie miały telefonu w rękach. Pytam, idzie trójka dzieci, pytam, gdzie czwarte. A on niesie taką, prawda, walizeczkę. A mówi czwarte, o tu, w walizce. Urodziło się w poprzedni poniedziałek. Wczoraj miało tydzień. Mówię, dokąd jedziesz, Omar? On mieszka pod Kijowem już jakiś czas i, i jadą. Mówi, nie wiem dokąd. Nie wiem, dokąd jadę, robotę znajdę, mam ręce. Ja zobaczyłem tego człowieka, myślę sobie, mój Boże, święta rodzina, chociaż muzułmanin. Idealnie nadaje się do szopki, bo zarośnięty tak świętego Józefa może grać bez podróbki. Więc, więc myślę sobie, ten człowiek ma ducha, on wie, czego chce. A większość takich, których no, użyje złego porównania. Każda wojna to jest jakiś wiatr historii i ten wiatr najpierw wyrywa śmiecie i goni je tak w tą stronę, w tamtą. No i dzisiaj my mamy cały świat taki, świat i cywilizacje, konsumentów i tak COVID ich przeganiał z miejsca na miejsce albo zamykał i w tej chwili jest podobnie z tym. My przede wszystkim nie radzimy sobie ze strachem. Nie radzimy sobie ze strachem, to jest nasza bieda i, i często jeszcze, jeszcze żyjemy, a już płaczemy na swoim pogrzebie. Proszę księdza, ale no wiemy, że Kijów, Charków, inne miasta no są obleżane przez Rosjan. No, no tam jest naprawdę sytuacja, tak przynajmniej z przekazów widać, że trudna. Widać na granicy matki z dziećmi, płaczące dzieci, nie wiedzące co mają robić. Nie, nie. Spokojnie. Spokojnie. Ukraina przede wszystkim się broni. Cały świat zadziwia tym, że się broni. I to, co się dzieje, to jest nie tylko to, co media pokazują. Media pokazują, co chcą. Co chcą. Najlepiej nie oglądać. Z całą powagą do was, bo też jesteście jakimś, prawda, medium katolickim. Ale jak wysłuchałem tutaj waszych reklam przed naszą, przed naszą rozmową, to też się troszkę wystraszyłem. Więc pokazują media, co chcą, ale obok tam są ludzie. I to, co w Ukrainie teraz najbardziej widać, to jest wzajemna solidarność. I myślę, że tam nie ma dramatu, że gdzieś ktoś w rowie, prawda, matka przytulona do dzieci umiera z głodu i z chłodu, bo z tego są ludzie. I tak jak, jak oni pokazują teraz tą solidarność, to powiem, będąc tutaj ponad 20 lat między nimi na dole, nie gdzieś tam w strukturach reklamy władzy czy mediów, nie myślałem, że aż tak potrafią zareagować. I to jest cały dramat dzisiaj Putina. On nie czekał, że to tak będzie. On w tej chwili, biedaczysko, nie wie co zrobić. No tak, nie ale wie, co zrobić. Putin ma możliwości, ma możliwości militarne. Spokojnie. Putin ma możliwości militarne, ale nie ma ducha. A Ukraina nie ma możliwości militarnych, a ma ducha. Kiedy mówimy o pomocy, kiedy mówimy o pomocy, Polska powinna pomagać tym, którzy, prawda, wchodzą do Polski, ale też tym od razu powinno się zadbać o tych, którzy, prawda, kiedy usłyszeli, że wybuchła wojna, tu takiego chłopca z winnicy znam. W Polsce gdzieś tam pracuje, tutaj rodzina, żona, dzieci... I kiedy usłyszał, że wybucha wojna, on natychmiast poszedł do szefa, zwolnił się z pracy, na dworzec, on jedzie tutaj, bo, bo trzeba bronić, bo trzeba stanąć tu, gdzie jest jego miejsce w tej chwili. I to są bohaterowie, to są bohaterowie. I my powinniśmy takich ludzi właśnie yy, wyposażyć, pomóc tym, bo oni jadą w ogień, piekła. A, a ci... Prawda polska i cała, cała jakaś taka, można powiedzieć, no, globalistyczna polityka polega na tym, żeby tych ludzi tak przegnać z miejsca na miejsce. No jeśli w tej wojnie też o to chodzi, żeby tych ludzi wystraszyć i wygnać ich gdzieś, na Ukrainę chęć ma... Unia Europejska i Ameryka jeszcze bardziej niż Rosja. To jest oddzielny temat, ale tu może na dłuższą rozmowę. Więc, więc tylko problem, co z tymi ludźmi zrobić. Ci, którzy uciekają na przykład, to też jest niezrozumiałe, bo, bo powiadam, nie można im pomóc, bo oni sami nie wiedzą, czego chcą. Ci, którzy gdzieś tam na granicę pojechali i trzy doby stoją w kolejce, on po drodze przejeżdża obok wioski, w której jest chata, która została po jego dziadkach. I do tej chaty by przyjechał, od sąsiadu by wziął kartofle, od drugiego sąsiada mleko, bo ma krowę, I piec jeszcze się nie zniszczył, jeszcze by zapalił i by sobie żył jak, jak w kurorcie jakimś, mhm. prawda, karpackim. Tylko niestety to są ludzie często próżni, to są ludzie karmieni o tą durnotą tego świata i tej cywilizacji konsumentów. No i tyle, no i ono się boi, on się boi sam siebie, on się boi swojego cienia i jego i COVIDem przestraszyli, że on prawda sparaliżowany, jak, jak nieboszczyk leżał, chociaż jeszcze żywy. I, i, I to są takie klimaty i my dzisiaj mamy taki świat i Ukraina, tym co pokazuje teraz Ukraina przed całym światem, pokazuje, że właśnie nie tak, że można być normalnym człowiekiem. Proszę się, za... będziemy musieli powoli kończyć. Zapytam... To żeby... No takie mamy ramy programowe. Czego w tej chwili potrzebujecie od nas? Modlitwy i tyle. Myślę, że to coś chwili. Tych... Ja patrzę bardzo tak szeroko. Ja patrzę, to nie chodzi o to, czy ja komuś dam tam, prawda, kilogram cukru, czy nie dam. Wczoraj do dwóch domów zajechałem, gdzie jest naprawdę potrzeba Zostawiłem kilka tysięcy grzywien w jednym i w drugim domu i to, co miałem. A poza tym modlitwy, bo to jest zmaganie dobra i zła. Bo to jest zmaganie dobra i zła. Myślę, że Polska tutaj powinna najwięcej wniosków wyciągnąć. Najwięcej. Na długi program musimy się umówić. Mhm. Bo I to jest może właśnie to, o czym Matka Boża mówiła w Fatimie. Dlatego, dlatego potrzeba wielkiej modlitwy i dzięki Bogu, że Polska... To zrozumiała i świat się modli. Ja kiedy usłyszałem, kiedy tu zadzwonili do mnie o piątej rano w czwartek, że zaczęła się ta wojna, stałem, szybko się uporządziłem, bo myślę, zaraz światło przepadnie, a światło do dzisiaj jest. Wszystkie media działają, wszystko pracuje. Przedziwna jest ta wojna. I zszedłem do kościoła, zapaliłem wielką świecę przed obrazem Matki Bożej, ta świeca, Nieustannie płonie, jest to znak, że ona jest z nami, tak jak była wtedy, kiedy Turcy przychodzili, jakieś tam inne zarazy. Była z nami też, COVID przeżyliśmy, bośmy go tu do Latyczowa nie wzięli wcale, bo to on był tam, gdzie go wzięli. I, i dzisiaj ta świeca płonie i jest znakiem jakiejś takiej odwagi. Dla ludzi i dla mnie w niedzielę było dużo więcej ludzi w kościele. Ja mniej więcej o takiego ducha podtrzymuję w nich, jak i tutaj słyszycie. No i dla mnie było ogromnie miłe, kiedy, kiedy wiele osób pomszy mszy świętej do zakrystii przyszło i zaczęli mi dziękować, że ja jestem z, na, z, z nimi, że ich nie zostawiłem. I to jest wielkie. I ja chylę czoło, czoło przed prezydentem Ukrainy, który niemal codziennie występuje i mówi, jestem z wami. I to jest siła. Gdybyśmy my, Polacy, którzy zadzieramy nosa i zawsześmy zadzierali mieli takie władze i takiego ducha w 1939 roku, los naszej ojczyzny potoczyłby się inaczej. Dziękuję bardzo. Ksiądz Adam. Pozdrawiam, pozdrawiam bardzo moją drogą diecezję, księży biskupa, księdza biskupa Kazimierza, Grzegorza, wszystkich kapłanów, wszystkich wiernych. Trzymajmy się, módlmy się. Mamy w ręku zbroję, różaniec i każdy paciorek, to jest jakiś, prawda, strzał przeciwko szatanowi. Wygramy tę wojnę. Z Bogiem. Z Bogiem. Ksiądz Adam Przywózki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Królowej Podola dziękuję. i Wołynia. W Latyczowie na Ukrainie był gościem naszego programu. Serdecznie dziękuję księdzu za dzisiejsze spotkanie, i rozmowę. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Cześć Boże. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.